Przygotowałam na dzisiaj temat sakramentu pokuty i pojednania, bo pomyślałam, że właściwie każdy z nas e, ten sakrament zna, e, pewnie go stosuje w swoim życiu, ale e, może nie, niekoniecznie odpowiednio się do niego też przygotowujemy i niekoniecznie głęboko jakby znamy jego sens, tak? Dostajemy Wraz z pierwszą Komunią Świętą dostajemy, wcześniej się uczymy regułek i dostajemy w książeczce do pierwszej Komunii Świętej informacje o tym, jak wygląda sakrament pokuty i pojednania i jak wygląda rachunek sumienia. I wiele osób właściwie nawet dzisiaj w, w naszym wieku starszych sięga do tej książeczki z pierwszej Komunii Świętej i na tym rachunek sumienia się kończy. I pewnie pomija też często właśnie sens e, sakramentu. E, sakrament pokuty i pojednania jest jednym z siedmiu sakramentów. E, mówi o nim też dość obszernie katechizmu kościoła katolickiego. Ja chciałabym Wam tu przytoczyć jakby brzmienie zapisów z katechizmu, no bo nie chcę, żeby e, dokonać jakiejś pomyłki interpretacyjnej. Jeżeli mówimy o y, sakramencie pokuty i pojeblenień w ogóle o rachunku sumienia, to kanon 1454 o tym mówi, że do przyjęcia sakramentu pokuty należy przygotować się przez rachunek sumienia przeprowadzony w świetle Słowa Bożego. Więc dla nas pierwsza wskazówka jest też taka, żeby <śmiech> może nawet czasem przeczytać troszeczkę Pisma Świętego z modlitwą o właściwy rachunek sumienia gdzie najwięcej znajdziemy tych fragmentów w których możemy się odwołać w rachunku sumienia przede wszystkim do listów apostolskich do kazania na górze i do Ewangelii które generalnie poruszają ten temat pokuty i pojednania ci którzy przystępują do sakramentu pokuty otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie z niewagi wyrządzonej Bogu ale też kościołowi, mówi katechizm kościoła katolickiego. Wszystkie te rzeczy z grubsza zostały ustanowione na Soborze Watykańskim II. Ten sakrament pokuty i pojednania nazywa się jakby w wielu aspektach w różny sposób, ale ma też jakby kilka elementów. Mówimy w sakramencie pokuty i pojednania o przebaczeniu grzechów popełnionych po chrzcie. Nie chodzi o momenty przed chrztem świętym, tylko momenty po chrzcie świętym. Jest sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia. Jest sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą drogę nawrócenia skruchy i zadośćuczynienia ze strony nas, yy, jako osób grzeszących. Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ yy, no, spowiadamy się z naszych grzechów przed kapłanem. Yy, jest to istotny element całego sakramentu pokuty i pojednania. Nazywa się go też sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami Kapłana Bóg udziela nam przebaczenia i pokoju, i nazywa się też go sakramentem pojednania, ponieważ Bóg udziela grzesznikowi e, swojego miłosierdzia w swojej wielkiej miłości. Dlaczego ten sakrament pojednania następuje dopiero po Chrzcie Świętym? Ponieważ e, zgodnie z e, katechizmem Kościoła katolickiego zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa przez Ducha Boga Naszego. O tym mówi też list, pierwszy list św. Pawła do Koryntian. Ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że chrzest jest naszym wielkim darem i że jakby po chrzcie świętym każde, każde wystąpienie w jakiś sposób przeciwko Panu Bogu czy e, przeciwko tak, temu tem, Chrztu Świętemu jest właśnie grzechem. Sakrament pokuty składa się z trzech aktów penitenta, czyli właśnie osoby przychodzącej, podchodzącej do sakramentu i z rozgrzeszenia kapłana. Tymi aktami osoby przychodzącej do spowiedzi jest żal za grzechy, sama spowiedź Yy, yy, oraz postanowienie poprawy i zadośćuczynienia, yy, yy, yy, też podjęcie czynów pokutnych. Natomiast jeżeli chodzi o tą część po stronie kapłana, to właśnie to jest rozgrzeszenie. <śmiech> Ważne jest, żeby też powiedzieć, że sakrament ten został ustanowiony dla wszystkich yy, ludzi. Nie, nie, nie ma ludzi gorszych. Yy. I lepszych, jeżeli chodzi o sakrament, i nie ma też ludzi, którzy, w podejściu do sakramentu, powinni też jakoś podchodzić lżej, że tak powiem, do grzechów, które mają w swoim życiu, czy nie. Bo powiem, dlaczego to, jakby w, dalszym, w dalszych propozycjach. Rozważa rozważań dotyczących sakramentu pokuty i pojednania. Istotą taką, którą porusza katechizm Kościoła Katolickiego w kontekście tego sakramentu jest też to, że to nie szafarz tego sakramentu, czyli ksiądz czy ojciec duchowny jest osobą, która udziela nam rozgrzeszenia, no to jakby wiemy, prawda, ale Czasem mamy takie dylematy, czy do tego księdza i czy w tą kolejkę, czy nie w tą kolejkę. Mój na przykład prawosz związał prosto, postawił pięć konfesjonałów przez świętej i jedną kolejkę zrobił. I jakby nie ma w ogóle wyboru, gdzie do kości, idzie, do kogoś się trafi. Tak? No I to uświadamia wiernym rzeczywiście, że Pan Bóg rozgrzesza, a nie dany konkretny ksiądz. O, katechizm wspomina też o jakby sposobie rozgrzeszania i tutaj e, papież, biskup decydują o tym, kto z e, szafarzy jest, e, m, bana, że tak powiem uprawnienia do tego, żeby rozgrzeszać. Żeby też spowiadać, żeby ten sakrament czynić i w jakich okolicznościach, bo nie w każdych okolicznościach też można zrobić, znaczy można wykonać sakrament pokuty i pojednania, na przykład powszechny, ten, który my mamy w Kościele. Tak? Nie wiem, odpust w Kościele wcale nie upoważnia do tego, że, że, że sakrament pokuty i pojednania wykonujemy zbiorowo raczej wierni przyjeżdżający na prześwięto z okazji na przykład od pustu, czegoś święta powinni jednak być wyspowiadani indywidualnie natomiast wiemy o tym, że są też pewne rodzaje grzechów, szczególnie ciężkie które są objęte ekskomuniką jest to najsurowsza kara kościelna która nie, nie pozwala na przyjmowanie sakramentów i wykonywanie pewnych aktów kościelnych i z tych grzechów można udzielić rozgrzeszenie, może udzielić tylko papież, miejscowy biskup lub upoważniony prezbiter. Oczywiście z każdego grzechu w, każdej sytuac znaczy, z każdego grzechu w sytuacji zagrożenia życia może nas rozgrzeszyć każdy kapłan. Chciałabym powiedzieć jeszcze w zakresie sak skutków sakramentu pokuty, skutki duchowe są e, jakby też wymienione w e, katechizmie Kościoła Katolickiego. Jest to pojednanie z Panem Bogiem, pojednanie z Kościołem, czyli z całą wspólnotą, darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy śmiertelne, darowanie przynajmniej częściowe kardoczesnych będących skutkiem grzechu, i co ciekawe, pokój i pogoda sumienia i pociecha duchowa, a także wzrost sił duchowych do walki, jaka, jaką musi prowadzić chrześcijanin i właśnie ten, ten pokój i pogoda, sumienia i pociecha duchowa chciałabym się nad tym zatrzymać bo też rozważania na temat podejścia do pokuty i pojednania mówią o tym że, że myślę, że sami też mamy takie doświadczenie, że po spowiedzi świętej rzeczywiście wraca wraz do nas ten pokój i taka radość, otwartość też ma bliźniego jakieś ta, takie ośmielenie większe, prawda, do różnych rzeczy. Rzeczywiście czasami ludzie mówią też, że jest im żyli, jak już się wyspowiadali, tak? Więc e, może e, można jakoś to odczuć, e, te łaski, które otrzymujemy w czasie e, sakramentu pokuty. E, no i teraz, tak jak powiedziałam, e, jeszcze chciałabym przedstawić w krótkich słowach e, taką... Takie różne podejścia, oczywiście przykładowe, bo tych podejść jest bardzo dużo, jeśli chodzi o y, pokutę i pojednania, sakrament pokuty i pojednania, ale y, takie, y, takie główne to y, na przykład może być dominikańskie czy ignacjańskie. Wiemy, że rekolekcje ignacjańskie są. Y, bardzo głębokim przeżyciem, jeśli ktoś na nie pojedzie i odbędzie, chociażby z tych podstawowych, z fundamentu. Ale w, w, tych, w tych podejściu dominikańskim też tutaj ja materiał jednego z ojców Dominikanów, który o, na Krupówkach op, op, opiekuje się parafią i właśnie on też bardzo fajnie do tego podszedł i chciałabym Wam to przekazać, że nie jest to też akt smutny, choć jest pewnie ciężki, bo trzeba się przyznać, trzeba zrobić to te, te review, trzeba jakby zobaczyć w głąb swojej duszy, ale on daje też dużo radości i spokoju właśnie, tak jak mówiliśmy. I teraz nie chodzi o to właśnie, żeby, podejście dominikańskie też mówi o tym, że nie chodzi o to, żeby jakby z książeczki, z jakiegoś bryku korzystać, przelecieć właśnie wszystkie grzechy, a to rachunek sumienia dla dorosłych, a to rachunek sumienia dla dzieci, rachunek sumienia dla mążonków. Chodzi tak naprawdę o rachunek sumienia danej konkretnej osoby, która przystępuje do aktu pokuty i pojednania. Może dalej też powiem e, o jednej takiej ciekawej rzeczy, o której myślę, że na przykład m, wiele osób zapomina w czasie spowiedzi, ale, m, ale warto o tym e, jakby pamiętać i to stosować. Pierwszą taką metodą jest na co dzień, na plus i na minus, tak jest to nazwane. I to jest e, metoda e, jak takiego codziennego rachunku sumienia warto jest przed snem dosłownie chwilę pomyśleć nad tym, co przyniósł dany dzień, co dobrego nam wyszło lub uczyniliśmy, i co złego się zadziało, nazywając po prostu rzeczy po imieniu, bo myślę, że coś, co my robimy też takie uniki przed Panem Bogiem, to on, który nas zna, który nas stworzył, który utkał nas, jak mówi, pismo święte w głębi ziemi i wie o nas wszystko jeszcze zanim pojawiliśmy się na świecie, a my po prostu w rachunku sumienia kombinujemy i nie nazywamy rzeczy po imieniu, tak? Tylko no, nie ukradłem, tylko wziąłem sobie bez wiedzy, tak? No po prostu ukradłem, tak? Pan Jezus wszystko wie, Pan wszystko o nas wie i myślę, że czasem to nazwanie rzeczy po imieniu jest też lecznicze dla nas, bo pokuta też i po, no, sakrament spowiedzi jest też taką lecznicą, prawda? To nie jest miejsce, do którego my przychodzimy z obowiązku, choć katekci zaleca, żeby przynajmniej raz w roku się spowiadać, tak? Wcześniej zalecano raz na tydzień, na przykład ileś tam lat, e, prawda, wieków temu. No ale właśnie, tam, na, tam na co dzień, na plus i na minus. Inną metodą jest podejście do sakramentu pokuty i pojednania jako ja, ty, on. Dlaczego? Dlatego, że mamy takie to pierwsze, najważniejsze przykazanie. Będziesz miłować Pana Boga swego, bliźnika swego i siebie samego tak? I dlatego trzeba odnieść tą, tą miłość, bo... Mm, Wiemy, że y, i słyszymy to nieraz, że zostaniemy ostatecznie rozliczeni z miłości. Nie z jakichś innych rzeczy, tylko z miłości, tak? No, y, więc y, to, to miłe, żeby odnieść do, do, do siebie samego najpierw, bo jak siebie nie będę kochać, nie będę kochać bliźniego. Potem do swojego bliźniego, czy wszystko, co, uczyni, co, co uczyniłam, uczy, jakby Pan Jezus też mówi w Piśmie Świętym, wszystko coście uczynili, mnieście uczynili, tak? Czyli ten, temu bliźniemu, co, czy, czy daliśmy pić, czy daliśmy jej rzeczywiście. No i trzecie trzeci wobec Pana Boga, tak? Czy było, czy było się wiernym na przykład w modlitwie w sakramentach, łącznie z sakramentem małżeństwa, czy.. Czy rzeczywiście ta nasza wiara nie jest taka infantylna, tylko pod tytułem Bozia Paciorek i tak dalej, tylko czy jest rzeczywiście też wzrastaniem tej wierze Czwartą metodą, do, którą wspominał właśnie ten ojciec Dominikanin, Szalsk, bo, to Szlas, niemieckie nazwisko, to jest rachunek myszalny, tak zwany, który mamy też w czasie mszy świętej, bo mówimy, spowiadam się, że zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. I, i jeśli chodzi o myśl, to najczęściej nam przychodzi do głowy, że to są jakieś brudne, nieczyste myśli, ale nie o takie też myśli chodzi, tak? Chodzi też myśli osądzające bliźniego, chodzi o czarne myśli, chodzi o myśli pod tytułem, a nie powiedzie mi się, albo nie uda mi się, tak? Yy, mową yy, no, wszystko co wychodzi z naszych ust pochodzi z naszego serca też Pismo Święte mówi więc jeżeli mową to pytanie o szczerstwa, o przekazywanie złych myśli, a, znaczy złych słów o narzekanie, które często jest taką trucizną dla nas samych dla obcych też, osób z zewnątrz Oto, czy głosimy dobrą nowinę słowami swoimi, czy nie głosimy tej dobrej nowiny, czy ta nasza mowa w ogóle jest budująca, czy może lepiej milczeć niż powiedzieć za dużo też, tak? Uczynkiem, no to jakby wszyscy wiemy, tak? Jakoś w swoim sumieniu, które otrzymaliśmy też od Pana Boga i umiemy rozeznać czyny dobre i czyny złe, i y, wtedy pojawia się też grzech, kiedy rozeznajemy czyny dobre i czyny złe, jak y, nie, nie wiemy, nie znamy różnicy, to <śmiech> znam ciężko, dzieciom ciężko to rozeznać, prawda, y, y, i zaniedbanie, i to jest ten moment, w którym właśnie... Y, myślę, że dużo z nas osób yy, uczestniczących do kościoła, blisko, blisko będących jakoś Pana Boga omijamy, bo jednak zaniedbanie to też jest grzech tak? że, że to nie, jako chrześcijanin yy, patrzę na to w ten sposób że nie tylko, że nie ukradłam nie zabiłam, czy nie zrobiłam, ale czy zrobiłam coś w drugą stronę czy mając okoliczności sprzyjające zrobiłam też coś dobrego dla drugiej osoby czy, czy w danych okolicznościach dla, dla jakiejś sytuacji dla relacji z innymi czy się angażuję, czy jestem letnia na przykład tak? e, czwartą, e, czwartą, to, czwartą taką metodą e, nie, nie ukrywam, że mi najtrudniej było ją przejść ale dlatego, że ta metoda odwołuje się do e, księgi e, Apokalipsy świętego Jana która jest chyba najmniej czytaną księgą przeze mnie osobiście. Wydaje mi się, że jest dla mnie bardzo trudnym językiem napisana, pomimo różnych wykładni prawda, tego pisma. Ale tam są takie sformułowania z listu do siedmiu kościołów. Mam przeciwko Tobie, że odstąpiłeś od Twojej pierwotnej miłości. To jest taki zarzut, który my w swoim sumieniu, przy grzechach, powinniśmy rozważyć, jaka jest ta moja miłość tak naprawdę. Następny element. Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Jako człowiek żyjący na Ziemi, jakby doświadczamy bardzo dużego cierpienia, a my już, jakby będąc w tych sytuacjach, zwłaszcza to pierwszy moment dla nas, etapy są ogromnym cierpieniem, ale czy to nasze cierpienie też nie, nie tłumaczy na przykład naszych zachowań, prawda? To trzeba y, rzeczywiście poświęcić czas, przyjrzeć się tym, tym swoim pobudkom do, do swoich czynów. Mam nieco przeciw Tobie, cytuję Pismo Święte teraz, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bążką i uprawianie rozpusty. Um, nie chodzi też tylko o taką rozpustę mm, fizyczną, tylko chodzi o, o jakby takie rozumienie też e, tutaj w, w tej wykładni e, pokuty i pojednania, e, o, e, o takie rozumienie, które polega na, na, na jakby niebraniu pod uwagę istnienia Pana Boga, tak? Że na robieniu, na zasadzie rzeczy czy myśleniu hulaj dusza, piekła nie ma, tak? Chodzi o, o podejście też mi, moje, ja, mnie się należy. To jest są takie nieco inne spojrzenia jakby na, na tę część też apokalipsy yy, ani zimny ani gorący nie jesteś mówisz jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie trzeba a nie wiesz co ty jesteś nieszczęsny godzin litości biedny ślepy i nagi to przytaczam yy, też jakby w, w tej metodzie pokuty i pojednania dlatego że rzeczywiście tutaj yy, jest taki, taki brak wdzięczności za e, to wszystko, co otrzymaliśmy, bo w każdej sytuacji mówi pismo święte: Dziękujcie Panu, tak? W każdym położeniu, w każdym, nie, nie rozdziela, czy jesteśmy szczęśliwi, czy jesteśmy e, strapieni, czy mamy kłopot, czy. Czy w depresji, czy w, po rozwodzie, czy przed czy w trakcie, nie ma tu znaczenia. W każdym położeniu wychodzi na to, że jeśli Pismo Święte jest księgą życia, to ono mówi też żywe słowo pod tytułem, znaczy pod tym, pod tym że, że w każdym położeniu to znaczy, mamy za co dziękować, tak? Że jednak się to nam wydarzy. No i to też jest do przemyślenia przy takim rachunku sumienia, czy tak jest, czy. czy i tu wejdziemy w, ten, w tą drugą, jakby przytaczaną przeze mnie metodę, metodę ignacjańską, ponieważ metoda ignacjańska odwołuje się do już trochę nas, nam bliżej takich elementów, a mianowicie ona mówi o poruszeniach, poruszeniach serca, które odróżnia Święty Ignacy, też odróżnia poruszenia serca sam Święty Ignacy od. od fizyczności człowieka, od rozumu też człowieka i te poruszenie serca, tak językiem naszym mówiąc, to są nasze, y, nasze emocje. I w rachunku sumienia ignacjańskim tak naprawdę nie chodzi o stwierdzenie, że emocje są złe, czy emocje są dobre. Chodzi o to, żeby y, zobaczyć, co z naszych emocji złego i dobrego wypływa. Same emocje jakby nie podlegają tutaj wartościowaniu i ocenie, bo rzeczywiście też i psychologia zresztą dzisiejsza potwierdza, że nie ma złych emocji, nie ma dobrych emocji. Chodzi o to, co z nich jakby yy, wypływa i tak przedmiotem tego rachunku sumienia właśnie są te uczucia i emocje, yy, natomiast... Yy, ważne jest, żeby też się im przyjrzeć tym okolicznościom zewnętrznym, którym one towarzyszą, co na nie wpływa, tak? Eee, natomiast e, tym też słabościom, prawda, które wśród tych emocji znajdują się na, nie tylko nasze jakieś e, strony pod tytułem nie wiem, właśnie agresja, czy niechęć, czy żal, czy inne, ale też są te, takie słabości ludzkie, e, ale w słabościach ludzkich też się doskonali e, e, Pana, więc pod tym kątem też jakby można to zobaczyć. Przedmiot, przedmiot, tak jak mówiłam, emocje. I rachunek Ignacjański mówi o tym, żeby zaczynać od podziękowania właśnie, od, też w tych ruchach charyzmatycznych w Stanach Zjednoczonych czy w innych krajach Europy Zachodniej, e, zaczyna się od podziękowania e, i, i od tego, że jednak e, są rzeczy dobre w naszym życiu, że jakby, jeśli przypomnimy sobie w trakcie tego Dziękczynienia Czynienia o rzeczach dobrych, to, to może właśnie przez, przez takie zwierciadło zobaczymy też rzeczy złe, które łatwiej nam w tym rachunku sumienia będzie sobie też Yy, przypomnieć. Kolejnym krokiem jest proszenie Pana o łaskę poznania grzechów, bo yy, słowa, że grzech mój yy, leży przede mną i Panie, yy, daj mi poznać yy, grzech, to, to rzeczywiście są takie słowa, które jakby nas ratują wtedy, kiedy chcemy się nawrócić, czy chcemy postanowić poprawę po, po, po, po sakramencie pokuty, no bo cóż nam z tego, że się wyspowiadamy z czegoś, jeśli nie mamy świadomości, że jest to grzech i, i nie wiemy, prawda, że, że z tego trzeba się w jakiś sposób przed Panem wyspowiadać. E Kolejnym etapem jest żądać od duszy swojej zdania sprawy, tak to się nazywa. I tutaj już chodzi o konkretne przyjrzenie się tym negatywnym emocjom, smutkom, depresji czy innym elementom pojawiającym się w naszym życiu. No i kolejne, kolejny krok to jest proszenie Pana Boga o przebaczenie win. Żal za grzechy według świętego Ignacego jest rodzajem pocieszenia duchowego. Poczucie winy, zwłaszcza to przesadzone albo takie patologiczne, jakie pamiętamy jakby z różnych teorii psychologicznych, jest negatywnym biegu, biegunem właśnie konfliktów, czyli, jakby z jednej strony, to jest przebaczenie win, z drugiej strony, poczucie winy i jesteśmy jakby w ciągłym takiej, takiej dychotomii. Chodzi o, o przebaczenie winy, nie chodzi o to, żeby siebie obwiniać. Tak też. I y, ostatni właśnie element postanowienie poprawy, tylko należy przy tym elemencie pamiętać, że jednak Spowiedź święta jest też, też okolicznością, w której Pan Bóg pokazuje nam swoje miłosierdzie, więc e, jak miłosierdzie to jest też łaska, to nie jest coś obowiązkowego, coś co możemy jakby tylko doświadczyć w taki sposób e, właśnie poprzez łaskę, tak? poprzez łaskę zostajemy też zbawieni. Chyba tyle z, z takich, e, takiego, takiej głębszej analizy. Oczywiście jest mnóstwo materiałów na temat, e, na temat tego sakramentu. Myślę, że on jest takim trochę też niedocenianym e, i takim... Niedoceniany nie w sensie, że nie, nie wiemy, co on nam przynosi, tylko w sensie takiego podejścia do tego sakramentu, tak? Że o ile do małżeństwa czy do kapłaństwa się przygotowujemy, jest to jakieś takie yy, bardzo. Yy, yy, celebrujemy to, tyle pokuta, przez to, że staje się faktem osobistej relacji z Panem Bogiem, to, e, to rzeczywiście mniej przykładamy do niej wagi, Jeszcze tylko powiem historycznie, że kiedyś pokuta e, za grzechy ciężkie w dawnych czasach, tam ze 150 roku chyba pochodzi pierwsza informacja o e, sakramencie pokuty. To jest moment, w którym Ym, yy, ona nie trwała tak jak u nas yy, no nie daje, no, na przykład <gryw> wydaje mi się, że ja ostatnio wróciłam ze swojej spowiedzi świętej i uznałam, że to jest to żadna jest pokuta praktycznie, którą ja dostałam, tak, że to, yy, to yy, tak jak mówiłam, to pierwsze wieki yy, pokuta trwała wiele lat, zwłaszcza za grzechy na przykład ciężkie, trwała wiele lat i nie każdy mógł jej dostąpić pokuty nie każdy, a jeśli nawet to mogło to być jednorazowo w ciągu swojego życia, tak? Później z czasem irlandzcy y, z wysp przyszła y, tendencja do tego, żeby jakby y, zejść do sakramentu pojednania, do osobistej relacji z Panem Bogiem i tak to zostało dzisiaj, ale dzisiaj też słyszymy, że y, że jakby księża mówią wprost, że mało osób przychodzi, że nie czują potrzeby. Ja kiedyś zgłębiałam też temat yy, kwestii yy, odpuszczenia grzechów i yy, odpustów zupełnych yy, i właśnie w trakcie tej interpretacji też ksiądz, który o tym opowiadał, powiedział, że tak powiedzmy bez grzechu takiego, który nakazywałby nam iść powtórnie do spowiedzi świętej, człowiek jest w stanie średnio około 8 dni przeżyć po, po spowiedzi świętej, tak? E, tyle mniej więcej zachowujemy jakąś taką czystość e, na etapie... E, e, nie, nie mówię, że grzech ciężki ma później nastąpić, tylko na takim etapie, że jeszcze jesteśmy jakby spokojni w sercu, że możemy podejść do Komunii Świętej, tak? Natomiast często też powtarza, e, powtarza się e, ta e, opinia, że też właśnie e, mamy te dylematy, czy podchodzić do Komunii Świętej bez, bez e, spowiedzi, tak, czy nie. No, generalnie... E, tak jak ja czytałam, to y, grzech ciężki powoduje, że nie, nie powinniśmy podchodzić y, do przyjmowania y, Komunii Świętej, natomiast ta spowiedź powszechna, którą mamy wcześniej w Kościele, ona też nas obmywa z grzechów i też y, nie, jest, y, nie, nie oznacza to, że codziennie musimy iść do spowiedzi, prawda? Także. No i dla ciekawostka tylko na koniec powiem, że Święty Augusty się na przykład nie spowiadał w ogóle, a wiemy jaką miał historię, a nie spowiadał się dlatego, że jak już do, otrzymał nawrócenie, to po prostu on uznał, że nie, to nie znaczy, że nie podejmował prób jakby w swoim życiu tego dzieła jednania i nawrócenia. To tylko chodzi o to, że on poczuł, że... Ma tak wielką łaskę nawrócenia i to co się dzieje w mszach świętych jest też swego rodzaju właśnie oczyszczeniem, więc on jakby, no nie wyspowiadał się, no, mimo, mimo tego, ona no, i jest święty, także ma, można i tak. Dziękuję ślicznie.